Kapitał hiszpański winien był porzucić swą przestarzałą formę latyfundia, Winien był przejść do nowych dziedzin produkcji, ruszyć z miejsca górnictwo i przemysł, zwiększyć bogactwo narodowe, dostarczyć pracy. Winien był ułatwić w najszerszej mierze, w najdogodniejszym systemie spłat chłopstwo hiszpańskie, chciało nabywać ziemię, chciało ją mieć, przejście tych gruntów w ręce drobnej własności. Winien był stworzyć nowe centra przemysłowe, swoje Gdynie, swoje Dnieprostroje, swoje Magnitogorski, z gospodarczej kolonii innych stać się gospodarczym, wytwórczym, przemysłowym mocarstwem, bogatym jak Stany Zjednoczone, jak Anglia. Rozbudować swe środki produkcji, jak to czyni Rosja i Japonia. Wtedy nie tylko znikłaby nędza Andaluzji i Grenady, znikłyby minifundia Murcji, Galicji, Palencji. Nędza natłoczonych bez sensu ekonomicznego Puebli Starej Kastylii. Masy te odpłynęłyby do miast, do przemysłu, do nowych warsztatów pracy. Pozostawione przez nich płachetki wzrosłyby się z silniejszymi gospodarczo jednostkami małej własności w normalniejszą produkcyjnie całość. Masa ludzka nowych miast musiałaby konsumować więcej, potrzebowałaby wsi. Nowa wieś podniosłaby swą produkcję, podniosłaby swój udział w dochodzie społecznym. Istotnie, przez parę ostatnich dziesiątków lat, jeszcze przez ostatnie lata nawet, rozdroża przyszłości Hiszpanii leżały gdzieś na stepie przed Kadyksem. Były odtąd dwa szlaki idące w przyszłość. Jeden był takim, jakim poszły sprawy wszędzie na zachodzie, w Niemczech i Danii, we Francji, Włoszech, w Anglii. Wycofaniem się wielkiej własności z roli z tysięcy hektarów z produkcji agrarnej ze wsi. Wkroczeniem jej do miasta, które do niedawna jeszcze było światem rzemiosł, małych warsztatów, chałupniczej produkcji. Stworzeniem tu wielkiego przemysłu. Drugi szlak szedł w chaos. Przez rozdrapanie tej jedynej w kraju formy kapitału skupionej, zdatnej do przerzucenia do nowych wielkich zakładów produkcji, do poruszenia swym potężnym strumieniem energii turbin wielkiego przemysłu. Rozdrapanie jej na części tak samo, jak na części rozdrapano by koła przyszłej fabryki i tryby mogącej powstać maszyny. Nie wiadomo, co wyjdzie z tego chaosu. Nie wiadomo, co wyrośnie i kiedy na rozpękanych łanach Andaluzji. To pewne, że zniszczenie kraju, jego zbiednienie jeszcze większe, jego uzależnienie gospodarcze jeszcze zupełniejsze, jest już w tej chwili faktem. Zaufakt, że Istnieją różni odpowiedzialni, istnieją różne pośrednie i bezpośrednie odpowiedzialności, ale u początków ich wszystkich stoi niestety odpowiedzialność latyfundiów, mimo że w całych prowincjach Hiszpanii nie było ich zupełnie, mimo nawet, że to nie obok nich była największa nędza. Odpowiedzialność ta ogarnia cały kraj, nie parę prowincji, bo mogły, a nie zechciały, bo mogli, a nie chcieli. Proces Alfonsa XIII. Aby zrozumieć, jak od tej chwili jesteśmy daleko, cofnijmy się w czasie z tych książek czytanych o lat kilka. Jest więc godzina siódme wieczór, zmierzch, przecież to było w kwietniu, gdy z Królewskiego Pałacu Wschodniego, sterczącego białym blokiem na skraju wzgórza, wysuwa się auto i szybciej przebiegłszy Plaza de Oriente, Stacza się ku Rosales, które wtedy jeszcze nie jest zbombardowaną kupą gruzów, zbiega szosą na Pozuelo, która jeszcze wtedy nie jest przecięta żadnym okopów, przekracza most Francuzów, którego jeszcze nikt nie myślał wysadzać powietrze i podbiega pod tamte przeciwległe Madrytowi wzgórza, mając po prawej ręce Casa del Campo. Dziś wydaje się niemożliwością, żeby móc przebyć tę drogę. Nie ma miejsca w Hiszpanii, które by było bardziej w polu obstrzałów, ale wówczas panował tu spokój zapadającego wiosennego wieczoru i nikt nie sądził, by kiedyś było możliwym coś innego niż taki właśnie spokój. Za Naval Peral, Toledo i płowymi płaszczyznami Estremadury zachodziło właśnie słońce. Gdy byli w Waldemoro, był zmierzch, gdy mijali ogrody Aranjuezu, zmrok. Przez fabryczne Albacete, przemknęli w zupełnych cieniach nocy. Potężny motor musiał dudnić po wielkich, pustych szosach, światła reflektorów pełzać po sennych wzgórzach, kłęki i manczy. Prawie o świcie auto zajechało przed Molo w Kartachenie, tam, gdzie teraz we wrześniu stał okręt sowiecki Komsoł. Z pokładu Alfonso Trese, pancernika, który nazywa się dzisiaj Libertat, wymordował wszystkich oficerów i kuruje się obecnie w dokach, odbiła szalupa. Dwaj mężczyźni weszli do niej. Niezwłocznie statek odpłynął na pełne morze, kierując się ku Francji. Człowiekiem, który odpłynął, noc ostatnio przebywszy w aucie, był król Hiszpanii, Kastylii Leonu, Aragonu i Nawarry Alfons XIII. Nad morzem i krajem świtał pierwszy dzień republiki. Ów dzień republiki. Ów dzień wielu ludzi miało witać zdumieniem, że tak łatwo, nowocześnie i prosto ustąpiła miejsce monarchia Filipów II, że tak bezboleśnie i bezkrwawo mogł dokonać się historyczny przewrót. Było to 14 kwietnia 1931 roku, to znaczy mniej niż 7 lat temu. Przez tych 7 lat Hiszpania przeżyła pięć zamachów stanu, zwycięskich i odpartych, lewicowych i prawicowych, Miała trzy różne parlamenty, dwóch prezydentów, krwawe powstanie asturyjskie, jedną wojnę domową. Od czterech miesięcy bombardują jej stolice, Jakże krwawo świtał sielankowy ranek 15 kwietnia. A przecież racje, dla których jeszcze przed zachodem słońca, ante de ponerse el sol, potężna Hispano-Suiza opuściła Madryt, wydają się dziś tak błahe wobec obecnych wydarzeń, tak nieznaczne wobec warunków na całym świecie, że nie sposób nie zatrzymać się przed nimi. Cóż to bowiem było? Oto w przeddzień, dnia 13 kwietnia, odbyły się w Hiszpanii sterującej ku parlamentaryzmowi wybory gminne. Takie, jakie odbyły się wiosną 1935 w Polsce i przyniosły na ogół biorąc zwycięstwo sanacji. Ale cóż by było, gdyby zwyciężyła w nich Endecja, PPS, Ludowcy? Nic. Otóż w takich samych wyborach do rad gminnych zwycięstwo podzieliło się w Hiszpanii. Wieś głosowała monarchistycznie, katolicko i prorządowo. Wielkie miasta głosowały czerwono i republikańsko. Pogłosowały mniej czerwono niż Łódź jesienią 1936. Cóż miał za skutek wynik wyborów w Łodzi? Nic. A jednak na skutek wyborów w hiszpańskich Łodziach i Warszawach zawalił się ustrój trwający tu wieki. Cały ten schemat byłby dość niezrozumiały, dość niewspółmierny, podobną nikłością przyczyn i ogromem skutków, gdyby na taki właśnie wynik wyborczy nie wpłynął naraz cały od lat dziesiątków hiszpański stan rzeczy, a także jeden generał. Generałem był generał San Jurjo, ówczesny szef Guardia Civil. Guardia Civil zaś była to siła policyjna, czy raczej Nadpolicyjna, wobec której nasze kompanijki z rezerwy policyjnej są tym, czym dziecinny latawiec wobec Junkersa. Guardia cywil była siłą trzymającą ład w Hiszpanii, trzymającą więcej, bo jej ustrój. O tym wiedzieli, bo to się działo od lat wszyscy. To też gdy w dniu 14 kwietnia, w godzinach przedpołudniowych, już po ogłoszeniu wyniku wyborów, szef Guardia cywil zgłosił się do ministra spraw wewnętrznych, ten wiedział, co to znaczy. Gdy generał San Hurcho zameldował, że wynik wyborów objawił mu właściwą wolę narodu, że on, San Hurcho, przeciwko tej woli nie ośmieli się wystąpić i że w razie rozruchów na jego gwardię cywil nie należy liczyć, minister zrozumiał dobrze o co chodzi. Nie próbował przekładać skrupulatnemu generałowi, że wybory gminne nie mają tego znaczenia co parlamentarne, że na te mające się odbyć niebawem, można by parę miesięcy jeszcze zaczekać. Nie próbował nawet dowodzić, że jeśli wybory gminne wypadły czerwono w Madrycie, Barcelonie, Walencji, Sewilli, to przecież całe obszary północy i prowincji głosowały jak dawniej. Nie próbował prosić nawet o to, żeby generał zaczekał do nadejścia ostatecznych z całej Hiszpanii wyników. Minister Spraw Wewnętrznych był Hiszpanem, urodzonym w wieku XIX. Wiedział, kto to był Prim, Espartero, Serrano, Del Campe. Wiedział, co znaczą słowa generała Sanjurjo, szefa Guardia Civil. Wiedział, co to znaczy pronunciamiento. Czytelnik angielski słuchałby o tym jak o żelaznym wilku. Czytelnik francuski zdziwiłby się, że cywilny minister nie wyprosił generała za drzwi, ze stanowiska i z armii. Czytelnik polski, nawet czytelnik polski nie zrozumiałby jeszcze, że Sanjurjo nie dostał z miejsca dymisji i następcy. Ale tak jak w historię Hiszpanii wszedł właśnie inny, prócz wyborów municypalnych czynnik, policja i armia, i wszedł w niespotykanej gdzie indziej roli, tak pozycję generała Sanjurjo umacniał inny, nieznany w Anglii, zgnieciony we Francji, kiełkujący czasem w Polsce czynnik – mafia polityczna. Mniejsza, czy zwała się masonerią, czy sodalicją – Armia i policja, stanowiska naczelne i kierownicze, wszystko opanowane było przez tajne, a raczej półtajne związki wspierające swoich ludzi i rządzące w imię swych celów. Ostatni minister spraw wewnętrznych monarchii znał dobrze pozycję San Hurcho. Prawdopodobnie do wczoraj wieczór sądził, że lepiej z mafią współpracować niż ją zwalczać. Dziś okazało się jednak, że mafia zrezygnowała ze współpracy. Minister wiedział, że cały szereg generałów nie przyjmie nominacji na miejsce san Sanjurjo lub przyjąwszy zrobi to samo, że wreszcie San Churcho ubezpieczył się i na ten wypadek i zapewnił sobie posłuszeństwo swych podkomendnych nawet wtedy, gdyby sam odszedł. Minister wiedział, że Guardia Civil będzie sabotować rywalów Sanhurcha, że jego następcy będą rządzić czysto fikcyjnie. Minister zgłosił więc do króla raport generała. Generał ze swej strony zgłosił treść swego raportu grupie wypuszczonych świeżo z Carcel Modelo polityków hiszpańskiej rewolucji. Byli wśród nich Alcala Zamora, Ortega i Gasset, Maranion, Azania. Generał Sanjurjo zawiadomił ich, że w razie rozruchu wojsko ani policja na ulicę nie wyjdą. Ulica od 11 rano dnia 14 kwietnia należała więc tylko do rewolucji. Po południu decyzja San Sanjurjo była powszechnie znana. Ulice większych miast hiszpańskich stały się istotnie rewolucyjne. Cóż z kolei mógł zrobić Alfons XIII? Znał Hiszpanię tak samo dobrze jak jego minister spraw wewnętrznych, jak Zamora i Azania, jak każdy Hiszpan. Wiedział, co znaczy raport Sanjurjo. Miał ewidencję generałów. Uczynił jeszcze parę prób, jeszcze parę propozycji. Czas naglił. Odmawiano. Cóż mógł zrobić jeszcze Alfons XIII, skoro odmówiono mu posłuszeństwa? Już nic? Owszem, jedno jeszcze było do zrobienia. Maroko. Na małym cypelku afrykańskiej Hiszpanii mieściły się trzy karne dywizje, słynne Tercio, słynne Legie Marokańskie, przedmiot szczególniejszej jego uwagi, najlepsze formacje zbrojne Hiszpanii. Koleje nie strajkowały, flota była posłuszna. Tysiące aut w Kadyksie i Maladze. W 48 godzin Mogły wojska z Maroka kwaterować na bulwarach Rosales. Na wprost jednego wojska można było postawić inne, lepsze, karniejsze. Czemuż wtedy jednemu generałowi samowolnemu król nie przeciwstawił innego, jednej sile zbrojnej, niespełniającej swego zadania, innej siły, jednym pułkom, innych pułków? Są na to tylko dwie odpowiedzi. Być może Alfons XIII był na to zbyt średniowieczny, przeszłościowy, hiszpański. Ten Feudał pamiętał przecież, że swą koronę dziedziczy po ludziach, którzy wyparli z Hiszpanii berberów i muzułmanów do tegoż właśnie Maroka, do tej właśnie Afryki, którzy byli królami katolickimi, nosili to w tytule, przysięgali walkę z pochańcem, półksiężycem. Mógł żeż teraz ich dziedzic i wnuk przyzywać tych samych pochańców na poskromienie swych katolickich poddanych, Miałże otworzyć dla nich drogę na utraconą Andaluzję do Kastylii? Tego Alfons XIII nie zrobił. Być może zresztą, że podziałały tu inne, mniej bohaterskie, bardziej kartotekowe przyczyny. Oto wojska marokańskie stały pod komendą niejakiego generała Franco, którego brat, głośny lotnik, stanął parę tygodni przedtem na czele buntu lotników madryckich. Być może, że generał Franco odpowiedziałby królowi tak jak generał Sanjurjo, że swych wojsk przeciw ludowi hiszpańskiemu nie wyprowadzi. Dość, że cokolwiek by można było powiedzieć, cokolwiek jeszcze wykryje historia, jedno wszakże jest pewnym. Wstręty twórcy rewolucji 14 kwietnia, rzeczywistego pogromcy monarchii, człowieka, który dał początek olbrzymim i krwawym przewrotom, stał się pierwszym odpowiedzialnym za to, co przyszło, nie trwały długo. W kilkanaście miesięcy po proklamowaniu republiki Generał Sanjurjo wyszedł na ulicę, zorganizował pucz wojskowy, próbował obalić legalny, republikański, tym razem rząd. Okazało się to jednak trudniejszym od obalenia monarchii. Sanjurjo został pojmany, sądzony, skazany na śmierć, ułaskawiony, zbiegł. Trudno było ludziom z Carsel Modelo oddać plutonowi egzekucyjnemu kogoś, kto jeszcze onegdaj oddał im władzę. Ale Sanjurjo postanowił raz jeszcze próbować szczęścia. Stał się głównym promotorem nowego wojskowego puczu. Miał być jego szefem. W lipcu 1936 zginął podczas startu samolotu, który miał go przenieść na pole walki, uczynić głównodowodzącym wielkiej wojnie domowej. Jak widzimy, generał Sanjurjo nie zawsze był zdania, że on, stary żołnierz Hiszpanii, nie może zwracać swej zasłużonej broni przeciw ukochanemu ludowi swojej ojczyzny. A jeśli chodzi o Maurów i wojska marokańskie, to nie upłynęło zbyt wiele czasu, a wezwano je na pacyfikację Hiszpanii. Nie uczynił tego król, uczynił to za to rząd republikański radykała Leroux i katolika Hil Roblesa. Ci nie mieli już alfonsowskich skrupułów z przewiezieniem wojsk spod Ceuty i Rifu do górniczych Asturii. Monarchiści mogą być radzi z Alfonsa XIII. Jego wrogowie i następcy byli gorsi. Wypada zastanowić się nad człowiekiem i ustrojem, które odrzucono w tym kraju tak łatwo z dnia na dzień, by wpaść w tak straszliwe wydarzenia. Jest wiele wytłumaczeń klęski monarchii hiszpańskiej i Alfonsa. A jednak w tej książce, w której za makabrycznymi widmami Hiszpanii zawsze mi się jawi blady cień Polski, ośmieliłbym się uprościć to powiedzeniem, że ustrój i człowieka, który go inkorporował, Człowieka nieprzeciętnie wielkiej indywidualności, jak twierdzą trockiści hiszpańscy, największego od Filipa II monarchii Hiszpanii, zgubiły personalia, rozwiązywanie spraw drogą personaliów, przez personalia. Dla Alfonsa XIII nie istniały sprawy, zagadnienia, problemy, tak samo jak nie istniały doktryny, systemy, ideologie, teorie, książki wreszcie i abstrakty. Istnieli dla niego w najzupełniejszej wyłączności tylko ludzie, pewni ludzie i sprawy ludzkie. W swym planie gry politycznej nie miał Alfons XIII Spraw Kraju. Miał tylko kartoteki osobiste kilkudziesięciu działaczy. Żeby zorientować się w sprawach, potrzebowałby pracy, wiele pracy, studiów porównawczych, teorii, wykształcenia, książek, czasu. Żeby zorientować się w ludziach, wystarczała mu wrodzona inteligencja, duża znajomość psychologii ludzkiej, Intuicja i spryt. Grał więc na ludzi. Ówczar osobisty, o którym lubią mówić jego wielbiciele, był tylko skutkiem takiego właśnie założenia swej gry, narzędziem w tego rodzaju grze niezbędnym, elementem koniecznym. Jego ministrowie byli jego przyjaciółmi lub, co także bywało, jego przyjaciele stawali się jego ministrami. Niestałość wszystkich przyjaźni ludzkich potęgowała niestałość rządów, Przerzucała się ze sfery czysto osobistej w dziedzinę spraw państwowych. Jerzy V, nawet Edward VII, królowie skandynawscy, mają swoich przyjaciół poza ministrami, swoich ministrów poza obrębem swych przyjaciół. U Alfonsa XIII te rzeczy były zlane i splątane niczym u Wilhelma II, niczym u rumuńskiego Karola II. Ale jeśli dołączy się do tego niestałość przyjaźni, wówczas żonglowanie personaliami może się stać niebezpiecznym. Z ręki mogą naraz wypaść wszystkie żonglowane kule. To nastąpiło w okresie dyktatury. Ale było i gorzej. Świat polityczny Hiszpanii, przy bierności mas ludowych, przy korupcji wyborczej, był ostatecznie tylko na nawierzchnią. Nawierzchnią bardzo płytką i rządzenie personaliami może w tej dziedzinie nie byłoby jeszcze tak szkodliwe. Jednocześnie jednak Hiszpania przeżywać zaczęła inne głębokie przemiany. Późno, niedostatecznie, rabunkowo począł u niej pracować wielki kapitał, wykorzystywać jej olbrzymie możliwości. I ta ekspansja, choć obca, przekształtowała ją socjalnie silniej niż wszystkie pozorne krajowe reformy i papierowe ustawodawstwa. Nastąpił nagły, silny wzrost klasy robotniczej, a więc pomnożenie wpływów socjalizmu, związków zawodowych, tego wszystkiego, co tak dobitnie charakteryzuje współczesne państwa zachodu. Hiszpania poczęła przeżywać swój okres kapitalizmu, swój wiek XIX, to co Anglia przeżyła 100 lat wcześniej, Francja – 70, Niemcy – 50, to czego obecna Polska, w której na dwóch urzędników przypada jeden robotnik fabryczny, dotąd nie przeżyła. I tu działalność Alfonsa XIII była jeszcze bardziej szkodliwą. Nie dlatego by się bogacił. Są to śmieszne zarzuty, bo nawet nie wiedzieć, jakie bogacenie się osobiste króla nie oznaczałoby jeszcze ruiny kraju. Dlatego, że raz jeszcze stosował politykę personalną. Powiedzieć, że był królem głęboko feudalnym byłby to frazes. Ale powiedzieć był królem feudalnym, bo był człowiekiem nie prawa jednego i tego samego dla wszystkich obywateli prawa demokratycznego, równych szans, równych możliwości, bo był człowiekiem przywileju, uprawnienia jednostkowego, faworyzującego kogoś spośród całej reszty, całego ogółu, to już nie będzie frazesem. A oto sens feudalizmu. Alfons XIII kierował uprzemysłowieniem Hiszpanii, kierował nim feudalną zasadą przywileju. Nie należy sobie nawet wyobrażać, że za udzielenie komuś wyłącznego przywileju na wywóz perkalików do Maroka Alfons XIII brał wprost czy pośrednio łapówkę. Raczej nie. Trzeba docenić rządze władzy tego człowieka, rządzę wyżywającą się tu właśnie w udzielaniu czy odmawianiu, niszczeniu fortun czy wynoszeniu ich. Tak jak dawni królowie strącali głowy grandom lub zdworzan czynili magnatów. Zaspokajanie tej rządzy było dominującym u tego człowieka, który świetnie prowadząc najtrudniejsze Hiszpanu Suizy i lekko biorąc najtrudniejsze wiraże autostrad, był przecież człowiekiem za przeszłych wieków. Ono rozstrzygało o tej polityce. Rozstrzygało fatalnie. Podstawy kalkulacji finansowej niezbędnej dla powstania i istnienia jakiegokolwiek przedsiębiorstwa zachwiane zostały tym, że w każdej chwili Mógł tu wkroczyć czynnik zupełnie nieobliczalny królewskiego, państwowego zarządzenia. Kalkulacja musiała go brać pod uwagę, a wtedy, chcąc, nie chcąc, kalkulacją być przestawała, stawała się spekulacją. Na monopol, na przywilej handlowy, na wyłączność. Przemysł, który na tej drodze powstał, był sztuczny. Opierał się nie na warunkach jednolitych i naturalnych, ale wyjątkowych, stworzonych sztucznie. Bogacił się... Nieprzemysłowiec, przychodzący do przedsiębiorstwa z solidnym kapitałem, prawdziwą inwestycją. Bogacił się kanciarz, nic jeszcze wczoraj oprócz królewskiej czy rządowej łaski nie mający, operujący swymi stosunkami zamiast kapitału, przywilejem personalnym zamiast inwestycji. Jeżeli jeszcze chodziło o wielki kapitał zagraniczny, to ten zawsze mógł wywrzeć presję, żeby jego prawa respektowano. Ale za kapitałem krajowym nie stała ani Wielka Brytania, ani Stany Zjednoczone. A niestety nie stało i prawo. Alfons XIII nie etatyzował. Monarchia nie montowała tartaków, które by konkurowały sztucznie z tartakami prywatnych przedsiębiorców. Nie parała się wyrobem soków owocowych. To prawda. Ale w dziedzinie przywileju była bliźniaczo naszym stosunkom podobna. Komu pozwolono na otworzenie fabryki drożdży, stawał się z dnia na dzień milionerem. Komu dano przywilej łuszczenia ryżu, stawał się... Nie z mocy swej pracy, nie z mocy swego kapitału, ale z mocy swych stosunków. Takim samym milionerem jak gdyńscy bracia Mazur. Ale w ten sposób nie rosło uprzemysłowienie kraju. Rosło zachwaszczenie personaliami, prywilegacją, stosunkami ze średniowiecza, z czasów myt, jurydyk, egzempcji, wyjątków, getta. Najgorszy rodzaj kapitalizmu i najgorszy rodzaj uprzemysłowienia kraju Uprzemysłowienie pozorne, kapitalizm spekulacji. Republika otrzymała w spadku sześć lat kolejnych krachów finansowych owej sztuczności, zakończonych rokiem siódmym wojny domowej. Hiszpania Alfonsa XIII była feudalną, aż po najbardziej nowoczesne drapacze nieba, fabryki i instalacje. Wszystko to trwało i powstało na tej samej zasadzie prawnej co świat średniowieczny. Przywileju udzielanego przez władzę jednostce. Treść przywileju, tytulatura władzy, to mniejsza. Fakt faworyzowania, wyłączności jest tu istotą. I w ten sposób Hiszpania nawet unowocześniona, unowocześnioną nie była. Stworzyła światu dziwoląg feudalizmu przedłużonego na epokę traktorów i pasów transmisyjnych. Dziwoląg, który w całej reszcie Europy jeszcze tylko... W jednym, jedynym kraju zauważyć można. Droga do Bilbao Opuszczam Madryt w sobotę 12 stycznia po południu. Przedwczoraj atak powstańców zajął szereg wsi po lewej stronie szosy do Eskorialu. Karretera do Korunia. Wczoraj wyjechaliśmy raz jeszcze samochodem na front. Trzeba było bardzo daleko okrążać, żeby dojechać do Eskorialu. U stóp szarej głada padał mokry śnieg. Przed monastyrem Filipa II koczowali żołnierze Mangady. Przed przedsionkach klasztoru kopciły ognie w mosiężnych braserach. Pojechaliśmy drogą powrotną, jak zwykle na Rosas, tam, gdzie ją wczoraj przecięto. Trzeba było jednak skręcić w bok ku pierwszej naszej drodze na Colmenar-Viejo. Sypano gorączkowo okopy. Jutro i pojutrze będą nowe walki o te drogi, o pierwszą, Będącą już pod obstrzałem, praktycznie dla rządu przeciętą, o drugą, której przecięcie zadecyduje jutro o sparaliżowaniu na tej linii komunikacji. To będzie jednak trudne, bo ta druga droga pnie się wysoko wśród skał i głazów. Bronić ją łatwo, zdobyć ciężko. Sukces wczorajszy powstańców niewiele więc jeszcze znaczy. Z powrotem... Za Fuencaralem jedziemy do obszernej finka Duque del Infantado. O 15 kilometrów od Madrytu obszar blisko 10 tysięcy hektarów, z czego 6 tysięcy zupełnie nieuprawnych. Sfalowane niewielkie wzgórza, jak w Casa del Campo, oliwki i karłowate dęby rosnące w odległości kilkunastu, czasem więcej metrów od siebie, między tym wysoka, zżółkła teraz trawa, rzadkie krzaki, kępy, łozy. Podmadrycki krajobraz Niezwykle podobny do widoków z filmu Afryka mówi. Teren łowiecki. Do zamku dojeżdżamy, gdy jest już ciemno. Bardzo długo trwają pertraktacje o dopuszczenie nas do wnętrza. Wreszcie uzyskujemy pozwolenie. Istotnie było czego strzec. Jest to niewielka rezydencja, jedna z wielu tego magnata, co się zowie. Zawiera tylko cztery czy pięć sal umeblowanych rzeczami wartościowymi, ale tych kilka jest godnych widzenia. Najpiękniejsza jest wielka sala rycerska. Opowiedziano nam, że książę, budując pałac, natrafił gdzieś na walący się opuszczony kościół gotycki z XIII wieku, że go kamień po kamieniu rozebrał i na nowo tu złożył, tworząc z jego wnętrza jedną salę nowego pałacu, dostosowując cały plan budowy do rozmiarów zrekonstruowanego kościółka. Z drzwi do zakrystii zrobił od do kominka, mój po drodze milicjan tutejszy, co nie wydało nam się pomysłem zbyt sympatycznym. A jednak kościół zamieniony w salę rycerską, pełen zbroi, ze swymi świętymi z XIII wieku, wyciosanymi w kamieniu, ze swym gotykiem surowym, a już łagodzonym, zmiękczonym wpływami sztuki arabskiej, był cudem prawdziwym. Był poza tym cudem jednej z najtrudniejszych rzeczy, jaka istnieje – rekonstrukcji zabytku. Kto pamięta różne pseudo Krakowa, choćby spudłowaną rekonstrukcję Wawelu? Ten wie, jak niesłychanie trudną rzeczą jest rekonstrukcja epoki. Ten magnat hiszpański, dwunastokrotny grant, książę, hrabia, markis, wczuł się w ducha epoki, w której wyrósł. Lepiej niż dziesiątki profesorów. Jeden z synów księcia Infantado służy dziś w lotnictwie po stronie rządowej. Nie wiem, czy bym zostawił w przyszłości sześć tysięcy hektarów urodzajnego ugoru pod samym Madrytem, ale wiem, żebym z Duca del Infantado zrobił wielkiego kustosza wszystkich skarbów sztuki i przeszłości, jakie tylko posiada Hiszpania. Powierzył ufnie w jego ręce trudną pieczę nad tym wszystkim, co się dziś nazywa Patrimonio del Pueblo. Do Madrytu wróciliśmy o zupełnym zmroku. Samochód, wjeżdżając na Gran Billa pod gmach telefoniki, zazgrzytał na całych zwałach cegły, szkła i tynku. Znowu bombardowano Madryt a tak było cicho tego dnia na froncie. W gmach telefonów padło siedem pocisków armatnich. W pokoje cenzury i hołm dziennikarski nie padł co prawda żaden, ale cenzorzy potracili zupełnie głowy. Miałem mieć samochód do Walencji na jutro. Nic nie wiedzą. Odsyłają do jakiegoś garażu. Nie ma. Idę do trzeciego. Trzeci jest już na przedmieściach. Mówię z ludźmi po raz pierwszy od bardzo wielu tygodni od pierwszych dni oblężenia Madrytu. Ponownie wyrasta jakiś ferment. Gdzie były nasze samoloty, gdy tamte nadleciały? Dlaczego nie ma z naszej strony ataku? Dlaczego Madryt musi wszystko znosić? Czwartym garażem, do którego idę, jest garaż robotniczy. Mówią mi Perty, ty, panuje zupełny spokój. Owszem, wezmą mnie jutro, ale oni ewakuują tylko do Albacete. Z Albacete muszę się sam postarać dalej.